Pod namiotem słowa. Cyprian Kamil Norwid Do Najświętszej Panny Marii Litania. Z królewskim prawem Bez miejsca w ojczyźnie Syn Boży między zwierzęty się rodzi. O, jakże rola uprawiona żyźnie pokorą! Przeszłość właśnie z pola schodzi i już obejma się popisem świata, jak gdyby ma umrzeć matrona bogata, co licząc wszystkie swoje niewolniki, gdzie skarb, tam serce obumarłe chowa. Najuroczystszej nie pomna praktyki, nie pomna Boga, co tuż za wrotami... Nieobrachowan, Matko Chrystusowa, módl się za nami, a przeszłość jadem upita grzechowym, a przyszłość pusta a pomiędzy niemi rozpacz, by chyba przegonem jałowym jako lewiatan obwiła kłąb ziemi, i co by było? Myśl się sama trwoży, jaw bez objawu, głucha noc bez snami, śmierci pustkowie, Matko Łaski Bożej, módl się za nami. Ale zbawiło czyste jedno łono, gdy macierzyństwem objęło treść Bożą. I owo ołtarz w jedności z zasłoną, z którego na świat łaski się rozmnożą, z którego nowy powstanie zadatek na jutro, wczora i na dziś, co mami, na całą wieczność... O najczystsza z matek, módl się za nami.